Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli prowadzę bloga na rower.com, a to jest 15 odcinek podcastu Koło Roweru. W tym odcinku przepytuję Pawła Opydo z bloga Zombisamurai.pl o to jak przygotować design bloga po to, aby czytało się go przyjemniej użytkownikom oraz o tym w zasadzie jak powinien być ukształtowany blog. Ponieważ Paweł wyznaje taką dość ciekawą teorię, że e, design nie stoi obok tekstu, ani tekst obok designu, tylko one powinny być ze sobą połączone. Oprócz tego rozmawiamy jeszcze o e, jego podejściu do blogowania, e, rozmawiamy o, o testach funkcjonalności, e, AB testach i tak e, Pytam go o przystosowywaniu bloga do urządzeń mobilnych, e, pytam o funkcję infinite scroll. Rozmawiamy o różnym podejściu do zarabiania, do zarabiania na blogowaniu, o podejściu do pisania, o tym, czy przejmować się, ilu mamy czytelników, ile mamy odsłon i tak dalej. O tym, jak rozmawiać z agencjami, markami, które patrzą sobie na nasze statystyki. Czy lepiej stawiać na profesjonalizm i wiarygodność, czy bardziej liczą się odsłony i unikalni użytkownicy. Dobrze, w takim bądź razie. Zanim podam Ci rozmowę z Pawłem, chciałem Ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, zapewne nie zauważyłeś, ale na początku intro powiedziałem narower.com. Od dzisiaj, czyli od 9 listopada, mogę z dumą ogłosić, że blog zmienił swój adres, udało mi się zmienić domenę i teraz nie ma już tego myślnika, także od dzisiaj śmiało możecie wbijać na adres narower.com żadnych myślników, i znajdziecie te same wpisy, które tam były oraz masę innych, ponieważ nie, już niedługo zasypię Was mm, dość sporą ilością nowej treści. Druga rzecz. Już 21 listopada w Warszawie będziecie mi mogli przybić piątkę na konferencji, która nazywa się polcaster.pl. Tam znajdziecie informacje, że można się zarejestrować za darmo. Serdecznie do tego zachęcam, bo ilość miejsc jest ograniczona. Będę tam nie tylko ja, ale też bardzo duża ilość podcasterów z całej Polski, m.in. Michał Szafrański, ekipa De Kompresora oraz Marcin Chinc, który wystąpił w 12 odcinku podcastu Koło Roweru. Polcaster 2015. Podcaster 2015. Podcaster 2015. Spotkają się podcasterzy, podcasterki, słuchacze, słuchaczki i media. Sobota, 21 listopada w Warszawie Tutaj spotkasz twórców Twoich ulubionych podcastów Promuj z nami podcasting w Polsce Zarejestruj się na stronie www.polcaster.pl Zapraszamy, musisz być konieczny Wejdź na stronę www.polcaster.pl I sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać dzięki konferencji Polcaster Spotkaj się z nami 21 listopada w Warszawie Zapraszamy! Myślę, że to tyle ogłoszeń parafialnych. Ten dzisiejszy, 15 podcast jest pierwszą częścią rozmowy, która trwała blisko dwie godziny. Więc jeżeli będziesz głodny wiedzy, to serdecznie zapraszam Cię od razu do przesłuchania 16 odcinka podcastu Koło Roweru, ponieważ właśnie w nim znajdziesz kontynuację dzisiejszej rozmowy. No to w takim razie przejdźmy do właściwej treści podcastu. Cześć Pawle. Witam serdecznie. Jakie mamy dzisiaj echo. Jak nie. miło. Dobrze, ale zabawnie, zabawnie być w swoim podcaście. To jest śmieszne. To jest zupełnie... Ja nie wiem, o czym będziemy mówić. I to jest ciekawe, bo jakby jak prowadzę swój podcast, to wiem, o czym będę mówił, a teraz nie mam pojęcia, dlatego. Ale to jest super, żeby nie było. Okay. Taka niespodzianka. Już nie jest nudno. To w takim razie zacznijmy od tego, żebyś powiedział po pierwsze, jaki prowadzisz podcast i w ogóle, co robisz w życiu. Witam. Witam wszystkich słuchaczy i teraz pozdrawiam wszystkich serdecznie, was i wasze rodziny. muszę Mówię tak przedłużam, bo zastanawiam się nad odpowiedzią. prowadzę podcast, który nazywa się Zombie vs Zwierz. Ta nazwa jest zupełnie bez sensu, bo pochodzi od dwóch nazw blogów, dwóch osób, które ten podcast prowadzą, bo ja prowadzę poza tym i to jest moja główna działalność w zasadzie. Tak zacząłem z dupy strony. Czy można przeklinać w twoim podkaście? Ym, nie. Mnie pociskają, jak przeklinam, ale. No, no to spoko. Mi mogą pociskać, nawet nie zwrócę uwagi, pewnie. Ale wracając. Jakby moim głównym, główną działalnością jest prowadzenie bloga. Blog nazywa się Zombie Samurai, co nie ma jakby żadnego sensu na nazwę i nie należy jej wyjaśniać w żaden sposób, bo ona po prostu nie ma wyjaśnienia to nie ma żadnego sensu głębszego w tym. I od tej nazwy wziął się nazwa podcastu Zombie vs Zwierz, dlatego że drugą prowadzącą, moją współprowadzącą jest Kasia Czajka, która, która prowadzi blog Zwierz Popkulturalny, dlatego się zrobiło Zombie vs Zwierz. I to jest podcast o życiu i o wszystkim. I po prostu nawet nie mamy jakiegoś szczególnego, no, szczególnie określonego tematu, po prostu staramy się opowiadać o ciekawych rzeczach, które nas zainteresują, zainteresują w ogólnie pojętym świecie popkultury. Głównie za sprawą Kasi, czy twoją powstał ten podcast? Wiesz co, to było tak, że my, bo Kasia jest z Warszawy, jestem z Krakowa, więc jak ja byłem w Warszawie, to często było tak, że wychodziliśmy gdzieś tam na kawie, na kawę się umawialiśmy i zawsze to kończyło się tak, że siedzieliśmy i, i przez półtora godziny dyskutowaliśmy o wszystkim, co nam przyszło do głowy. I w pewnym momencie było tak, że po prostu ja napisałem do Kasi na... Już nie pamiętam w jakiej, przy jakiej sytuacji, ale podczas rozmowy na Facebooku gdzieś tam napisałem do niej, powinniśmy prowadzić podcast. Ona napisała tak. W związku z czym następnego dnia nagraliśmy testowy odcinek, numer 0, który się nigdy nie ukazał. No i to jakby nie było... Tak wyglądał pomysł prowadzenia podcastu. Jest to u Kasi na blogu uwieczniony, jest screen z tej rozmowy i faktycznie to było po prostu... Ej, prowadźmy podcast, no dobra. Więc nie ma, nie ma jakby tak, że to jest i jednej lub drugiej strony zasługa. Ale nie zaprosiłem cię tutaj ze względu na podcast, tylko ze względu na bloga. a Mianowicie stałeś się wśród ludzi takim guru od designu i robiłem sobie mały research i Ty z Zombie Samurai wystartowałeś dopiero w 2012 roku. Natomiast dokopałem się do informacji, że Twój pierwszy blog powstał już w 2006 roku. Potem po dwóch latach jakby umarł, powstał player Wcześniej to była Tech Kultura, o ile dobrze kojarzę. Mhm. I potem z, playku, z Playera powstał Zombie Samurai, prawda? Czyli masz jakieś 9 lat doświadczenia w pisaniu bloga. Tak, to jest ciekawe, bo ty znasz lepiej historię mojego blogowania niż ja znam. Bo faktycznie mniej więcej tak było, przy czym... jakby Skąd te zmiany w ogóle się wzięły? Na początku faktycznie prowadziłem bloga, który nazywał się Tech Kultura i był o rzeczach, ale to już było bardzo dawno temu, już nawet kompletnie nie pamiętam, co tam pisałem. Potem był Player, który był trochę zbliżony klimatem do tego, co jest teraz na moim blogu, ale bardziej w kierunku technologii, a teraz bardziej w kierunku takich spraw ogólno, społeczno, kulturowo, jakichś tam. Ale na czym polegała zmiana? Zmiana polegała na tym, że w pewnym momencie, że jakby ten mój poprzedni blog prowadziłem bardzo tak hobbystycznie, to znaczy jak miałem czas, to go prowadziłem, jak nie miałem czasu, bo na przykład w pracy coś miałem do zrobienia, to blog potrafił umierać na tydzień, dwa miesiąc, dwa miesiące i efekt był taki, że czasem miałem fazy takie bardzo zwyżkowe, czasem miałem fazy takie, że zupełnie nic się nie działo na blogu. I dopiero w pewnym momencie, kiedy postanowiłem, że faktycznie to już jest ten moment, gdzie muszę zdecydować, albo traktuję to serio i chcę poświęcić czas na prowadzenie tego bloga i zrobić z tego swoje zajęcie za jakiś czas, albo nie ma sensu tego robić i wracać i rezygnować i wracać i jakby mieć takie takie sinusoidalne jakby zajawienie się tym blogiem, to w tym momencie doszedłem do wniosku, że faktycznie to jest coś, co ja chcę robić, no i stwierdziłem, że najlepiej będzie zacząć od zera. Jeżeli chcę to robić na poważnie, no to muszę jakby pozbyć się tych skojarzeń, które były do tej pory i wtedy wrzuciłem ten blog do kosza, założyłem zupełnie nowy i, i wtedy to był już zombie samuraj. Nazwa wzięta znikąd I, i jakby taki był wtedy pomysł na niego, że to miał być już blog taki prowadzony na serio, no i to się udało całe szczęście. Jest spoko. No i właśnie, 8 lat pracowałeś w Interii, w międzyczasie prowadziłeś hobbystycznie bloga. Mhm. Od 9 odcinka w programie The Geek Show zastąpiłeś Włodka i prowadziłeś razem z Pawłem Nowakiem. Mhm. W międzyczasie dokopałem się jeszcze, że pomagałeś przy 990pixeli.pl mhm. i z Afganistanu. Byłeś dość zarobioną osobą, ale mimo wszystko gdzieś to blogowanie się cały czas koło Ciebie kręciło. Powiedz mi w ogóle, skąd wziął się pomysł, żeby prowadzić zombie Samurai i co za nim stało? Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie dla mnie bo bo nie wiem do końca, to znaczy nie ma, nie ma za tym jakiejś głębokiej historii takiej, że, że, że coś mnie tknęło w życiu i postanowiłem, że teraz będę prowadził bloga i to jest moja przyszłość albo nie jest tak, że miałem plan pięcioletni, uznałem, że jakby moją przyszłością jest prowadzenie bloga i przez i, i usta, ustawiłem sobie, że jak w ciągu pięciu lat nie będę jak kimś tam, to coś tam się stanie, ludzie tak czasem robią, absolutnie nie. U mnie to było tak, że ja po prostu zawsze od małego w zasadzie lubiłem mieć jakąś swoją... Znaczy lubiłem, po pierwsze lubiłem internet i lubiłem to, że tam każdy może coś stworzyć. Po drugie miałem zawsze pociąg do tworzenia swoich stron internetowych i już jak byłem w podstawówce, to tworzyłem swoją stronę internetową, której, którą przynosiłem na dyskietce do pracowni informatycznej w szkole i wgrywałem ją na serwer jakimś tam darmowy na wirtualnej Polsce chyba, w tam ich hostingu. Były, a jak, było jeszcze CWAPL. Miałem tak, tam kiedyś... Trochę. Tak, i miałem domenę chyba w, a ZPL chyba albo APL. To teraz jest sklep w ogóle w supermarket internetowy, a wtedy APL to były chyba domeny. Były Z i APL. Najkrótszy adres, jaki można było zdobyć. i No i faktycznie było tak, że po prostu mnie jarało możliwość robienia czegoś w internecie. I jakby tworzenia tego zarówno pod kątem tego, że coś pisać, jak i pod kątem tego, że to jest strona wymyślona, narysowana w cudzysłowie i zaprogramowana przeze mnie. I wtedy się uczyłem HTML-a, trochę pisałem, prawdopodobnie marnie i to były pierwsze moje jakieś tam zetknięcia się z grafiką. Potem było tak, że, że na przykład że jakby moją drugą pasją, o czym pewnie wiedzą ludzie, którzy słuchają podcastu naszych głównie, są gry, wideo. W związku z czym w pewnym momencie było tak, że ja pisałem do wielu serwisów o grach, głównie o Diablo. Diablo 1 slash 2. No i potem było też tak, że przez chwilę pracowałem pracowałem zdalnie w gry WPPL, przy czym to przez chwilę było tak bardzo, przez chwilę to było kilka miesięcy dosłownie. Ale jakby to zawsze, zawsze sprowadzało się do tego, że chciałem tworzyć rzeczy w internecie. I jakby tworzenie bloga było naturalnym krokiem w tym wszystkim, no bo po prostu jakby to było moje miejsce, kiedyś to były strony internetowe moje, no, potem się pojawiły blogi, więc było prowadzenie bloga. I jakby nie ma za tym żadnej jakiejś takiej wielkiej historii, po prostu wydaje mi się, że nie byłbym w stanie funkcjonować nie mając swojego miejsca, które mógłbym tworzyć i które mógłbym, którym mógłbym się bawić i które mógłbym powiedzieć, że to jest moje, moje, moja zrobiona przeze mnie strona, napisana przeze mnie strona i dalej, dalej. Poza tym denerwuje mnie, jak ludzie są głupi. I to jest rzecz, która mocno nakręca mojego bloga, to znaczy, Wiele bardzo popularnych tekstów polegały, polegało na polemikach z ludźmi, z którymi się nie zgadzałem i to jest trochę idealistyczne, jakby zaskakująco idealistyczne jak dla mnie, to znaczy, jak na mnie. To znaczy mam, nie podoba mi się to, jak ktoś, kto jest powiedzmy szeroko czytany, pisze rzeczy, które są niemerytoryczne albo się myli, według mnie z jakiegoś powodu, myli się albo miesza jakieś fakty, bo powiedzmy potencjalnie tysiące, setki, czy tysiące, czy dziesiątki tysięcy ludzi to czytają i część z tych ludzi jakby zdobywa swoją wiedzę w ten sposób, więc mnie to irytowało. I nikt tego nie zweryfikuje. Tak, i nikt tego nie zweryfikuje. A ponieważ ten ktoś jest na przykład blogerem, powiedzmy, czy tam pisze w jakimś serwisie, a ja też mam bloga i mam miejsce, gdzie mogę coś ciekawego napisać, to wchodziłem w polemiki i trochę przez to przylegnęła do mnie łatka takiego hejtera. W cudzysłowie hejtera wydaje mi się, to znaczy... Nie wiem, czy ktoś zna tą historię w ogóle, skąd, mówię, skąd się wzięło to, że ludzie mnie uważają za hitera. No, do chcesz... tego nie dotarłem. No to słuchaj, bo to jest, to jest historia. Pier pierwszy raz na świecie tłumaczę o co chodziło. Otóż ym... otóż było tak, że w ym... istniejącym do dziś i popularnym serwisie Spiders. Web, który bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo lubię, pracowała taka dziewczyna, która nazywała się Ewa Dalik. Ewa, którą również pozdrawiam z tego miejsca, która z tego co wiem nienawidzi mnie do dziś, yy, powiem wprost, pisała o rzeczach, na których się nie znała według mnie. To znaczy robiła przykład podsumowanie każdej konferencji Apple wtedy, to było lata temu. Yy, ja wtedy dużo pisałem o Apple, ona robiła podsumowanie każdej konferencji Apple. Podsumowanie każdej konferencji w jej wykonaniu jakby sprowadzało się do tego, że Apple się kończy i to jest wszystko do kitu, ale popełniała przy tym mnóstwo błędów merytorycznych. Mogę ci się wtrącić, no, bo się o ile strzelaj. dobrze pamiętam, to Moridin z Makowego ABC też miał hejta strasznego na spider Web'a i to chyba właśnie przez nią. Wiele, myślę, że, znaczy tu nie chcę tutaj wiesz, wchodzić w takie coś, że będę tam wskazywał palcem czy coś takiego, ale myślę, że to, powiedzmy, że to była postać kontrowersyjna w tej kwestii, nie? I myślę, że jakby Przemek jak Powiem, który jest szefem spider Web'a miał świadomość, że ona jest kontrowersyjna. Ja starałem się, znaczy, ja wchodziłem z nią kilka razy w polemiki, to znaczy, znaczy, analizowałem jej teksty na moim blogu, no i robiłem to w moim stylu, który był owszem, znaczy, był złośliwy, ale merytoryczny, o w ten sposób. Nie wyjeżdżałem na nią z wycieczkami osobistymi, ale jakby, jakby odpowiadałem na jej argumenty w złośliwy sposób. Nie uważam, żeby to było hejterskie, no bo to, jakby, to była merytoryczna odpowiedź. Trochę oblana złośliwym sosem, ale merytoryczna. I wtedy to było tak, że ogólnie i ona, i Piszamek Pająk jakoś tak pisali pół żartem, pół serio, że, o, ten nasz hejter i tak dalej, i tak dalej. Ja nie traktowałem tego serio i, jakby, nie przeszkadzało mi to. I w pewnym momencie było tak, że jakieś grono ludzi zaczęło uważać, że ja faktycznie jestem tym strasznym hejterem nawet nie znając całej sytuacji, o co chodziło. No i trochę jest tak, że przygnęła do mnie łatka takiego hejtera, takiego takiego może nietypowego, który nie lubi kogoś dla samego nielubienia, ale powiedzmy, że mam tendencję do tego, że jeżeli ktoś, uważam, że pisze głupoty, to potrafię napisać tej osobie wprost, że pisze głupoty, starając się argumentować to merytorycznie, ale jednocześnie nie bez złośliwości i jakby nie, nie uważam, że to jest złe, taką mam cechę charakteru, po prostu część ludzi to odbiera jako jako, że to, jest, to, jest, to jest, jestem takim strasznie niemiłym kolesiem, którego trzeba się bać. I jakby najczęściej otrzymuję taki feedback, że ktoś się mnie strasznie bał, po czym mnie spotkał gdzieś na imprezie i nagle się okazało, że ze mną można normalnie rozmawiać i to jest wtedy zabawne. Ale to, to jest zupełnie inna historia już teraz. Czyli dlatego tak, a nie inaczej zapowiedzieli Cię na blog... Y Blog forum Gdańsk w tym roku, tak? Przy panelu. Tak, coś takiego. Słuchaj, czyli tak, masz ze sobą duże doświadczenie w projektowaniu i, i stron internetowych, user experience i tak dalej i duże doświadczenie w pisaniu. I wyznajesz takie podejście, że wygląd bloga oraz jego treść muszą żyć razem w symbiozie. Nie ma czegoś takiego, że blog to jest tylko jakaś tam ładna kartka papieru, ale najważniejsza jest treść, tylko to wszystko jest równoważne. Więc jak zbudować bloga, który w 2016 roku będzie aktualny i będzie spełniał wszystkie wymogi, że tak powiem, Kurde, brakło mi słowa. Modlić. Chodzi o to, żeby po prostu spełnił standardy 2016 roku. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że jest, jest, wiele, jest wiele podejść i wiele wyzwań, które stoją przed ludźmi, którzy chcieliby mieć bardzo dobrze wyglądający blok. To znaczy przede wszystkim jest to, co mówisz. Ja uważam, że... Jakby wygląd bloga nie powinien się sprowadzać do tego, jaki jest trend, jakie są trendy, jaka jest moda i jakie kolory są najbardziej teraz na topie i tylko przede wszystkim powinien brać się ze świadomości, do czego ten blog ma służyć i jak powinien działać. I tutaj klasycznym przykładem są blogi na przykład modowe, które często mają, jakby głównym ich, główną wartością treści na blogach modowych są zdjęcia, jednocześnie blogerki modowe na przykład wybierają sobie szablon, który ma małe zdjęcia na przykład i w zasadzie nie wiesz dlaczego. bo tak, jak to jest oczywiste, tak, że na tym blogu jest mało tekstu i ostatnio to się zaczęło zmieniać. Ja zrobiłem kiedyś parę lat temu taką prezentację, gdzie bardzo dużo o, o tym mówiłem i potem Widziałem. Po, tak potem się pojawiło kilka blogów, które jakby poszły w tym kierunku i trochę zaczęło się, zaczęły się te duże zdjęcia pojawiać. I jakby to jest kwestia tego, to jest kwestia świadomości, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. To nie jest proste, bo, bo nawet... Nawet jakby trudno, trudno określić samemu sobie w swojej głowie to, to, to, co tak naprawdę chcesz osiągnąć, co jest dla ciebie istotne, a co nie. Wspomagać się w tym jako blogera analityka, czyli musisz jakby Google Analytics nie jest tylko narzędziem, które ma ci powiedzieć ile, u, ile osób weszło na bloga w ciągu ostatnich 30 dni, ale też co ci ludzie tam robili, ile stron odwiedzili na tym blogu, jak długo, dużo czasu na nich spędzili jakie elementy kliknęli, a jakie zupełnie zignorowali. Jak... I to jest jakby taki bardzo i tak podstawowy poziom, bo do tego wszystkiego dochodzą jeszcze A, B testy, czyli, czyli jakby kwestia tego, że czasem bardzo drobna zmiana w designie sprawia, że, że coś się zupełnie inaczej działa. Tak przesunięcie przycisku, lubię to z góry na dół, z lewa na prawo i tak dalej, sprawia nagle, że, ten, że jest realny wpływ na klikalność tego przycisku, bo ludzie go bardziej albo mniej zauważają. No właśnie, to ja się pozwolę w międzyczasie wtrącić, mm -hmm. ponieważ e, Sumo Mi... To bo ty nie korzystasz z Wordpressa, ile się nie mylę? Korzystam z Wordpressa, ale nie znam chyba tej wtyczki. Aha, okej. Okay. mi to jest darmowa wtyczka, która ma tam płatne opcje. Mm -hmm. Ona ma hitmapy i można też sprawdzać, gdzie ludzie klikają. To jest jedna rzecz. A druga są, jest wtyczka do Chroma od Google Analytics i ona też jakby analizuje to, gdzie ludzie klikają, tak? Czyli z podobnych narzędzi mniej więcej korzystasz, tak? Tak. Tutaj z hitmapami jest ten problem, że trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego, że HitMapy raz, że są często niedoskonałe, te zwłaszcza darmowe, a dwa, że kwestia jest taka, że przy większym ruchu na blogu potrafią po prostu zabić serwer, dlatego że często HitMapy na przykład sprawdzają położenie kursoru użytkownika co kilka sekund i w momencie, w którym jest 400 osób na blogu albo 800 osób na blogu jednocześnie i każda z nich co kilka sekund wysyła request do bazy danych, no to zaczyna być 800 requestów co kilka sekund dodatkowych, nie? I jakby wiele jest takich aspektów, są, ale są też zewnętrzne hitmapy, które polegają na tym, że w zasadzie podpinamy tylko jakiś JavaScript i to wszystko się jest jako tako przerzucane na zewnętrzny serwer, ale to już jakby jest kwestia, kwestia doboru narzędzi i m, tylko, że to znowu, to jest trochę narzędzie to, tak jak Analytics nie, i teraz kwestia jest tego, żeby to narzędzie wykorzystać odpowiednio. Um. Hitmapa, tak samo jak Analytics, dostarcza jakichś tam informacji, jakichś danych, a jeszcze jest kwestia tego, żeby te dane zinterpretować w jakiś tam sposób. Czyli to już jest jakby kolejny aspekt, tak? Bo pierwszy aspekt, tak jak mówiłem, żeby w ogóle wiedzieć, co chcemy osiągnąć i jaki mamy plan. Drugi, żeby wykorzystać wiedzę, którą dają nam narzędzia o tym, jaki, w jaki sposób nasi użytkownicy się zachowują, żeby wiedzieć, w jakim kierunku, w jakim kierunku pójść, żeby ten plan zrealizować. A trzecia... Być może naj, najtrudniejsza z tych rzeczy to jest taka, że prawdopodobnie większość ludzi prowadzących blogi sprowadza je do zainstalowania darmowego szablonu. Częściej, znaczy częściej, rzadziej, ale również, również powszechne jest zainstalowanie płatnego szablonu, który kosztuje tam 20 dolarów. Teraz kwestia jest taka, czy uda nam się znaleźć szablon płatny lub bezpłatny? Jakby Największym problemem szablonów jest to, że są szablonami, więc są... Jakby no jasne, te płatne zwłaszcza dają ci sporo możliwości w kwestii dostosowania tego do siebie i poukładania tych wszystkich elementów, ale nadal nie jest to coś, co w 100% dostosujesz do siebie i swoich potrzeb, tylko jakby opierasz się w jakimś tam obrębie tego, na co pozwala ci szablon. Tak? Ja, ja jakby mam swój blok przygotowany od zera przeze mnie, więc jestem w stanie tam zrobić w zasadzie dowolną rzecz. W momencie, w którym się korzysta z szablonu jest to znacznie trudniejsze. Teraz kwestia jest taka, a już jakby bardziej konkretnie odpowiadając na pytanie, bo ja, ja mam taką tendencję do tego, że odpowiadam w bardzo w bardzo sposób, ale w takim sensie, że ch chcę, Zauważyłem. Tak, bo to, bo to kwestia, u mnie to się bierze z takiej potrzeby, że ja chciałbym ludziom dać wędkę, a nie ryba, tak się mówi, coś takiego. Tak, I tak. często jest tak, że ludzie oczekują na przykład na prezentacjach, które prowadzę, ludzie oczekują jakichś konkretnych, takich bardzo konkretnych Zrób to, zainstaluj to, skorzystaj z tego i to będzie działać. Tylko, że to być może będzie działać, będzie działać na krótką metę, bo po jakimś czasie trendy się zmienią i albo trendy się zmienią, albo okaże się, że, że to, co jest powiedzmy ogólnym trendem, niekoniecznie pasuje do konkretów. Jeżeli chodzi o takie bardziej rzeczy, ja mm, po, polecałbym obserwować to, jak zmieniają, się, mm, jak zmieniają się social media i w jakim kierunku, i, i czym się na przykład różni Snapchat od Facebooka. Snapchat, który teraz zaczyna wychodzić na top. I to jest znowu, nie ja niedawno byłem na konferencji dla blogerów kosmetycznych, gdzie miałem prezentację o social media, którą niedługo postaram się wrzucić na YouTube'a i tam będę o tym mówił tak naprawdę, ale kwestia jest taka, że w związku z bardzo dużą powszechnością internetu, to znaczy tego, że to już nie jest tak, że siadamy do komputera i wchodzimy do internetu, tylko mamy interne, internet w zegarku, w telefonie, w tablecie, w czymkolwiek, w autobusie, za chwilę będziemy mieli na szybie, to w związku z tym ludzie już nie potrzebują Uniwersalnych narzędzi. Facebook był takim uniwersalnym narzędziem, gdzie było wszystko w zasadzie. Teraz już jest tak, że ponieważ inter internet jest bardzo łatwo dostępny, to ludzie troszkę zaczynają się skłaniać ku większej ilości bardziej wyspecjalizowanych narzędzi i to nawet widać w podejściu samego Facebooka, który na przykład Messengera, który kiedyś był elementem Facebooka, zaczyna powoli oddzielać. Już mamy Messenger.com, mamy osobną aplikację Messenger, Facebook ma Whatsappa, który jest, który jest też osobnym komunikatorem, ma Instagrama, który jest osobnym i tak dalej i tak dalej. Próbowali ze dwa razy już zrobić swoją wersję Snapchata. Mm. Aplikacje praktycznie wszystkie na smartfony są po, po prostu posegmentowane. Jest Facebook, jest Facebook strony, jest Messenger i tak, wszystko. Tak, tak, tak. I, I oprócz tego jeszcze te strony, które my śledzimy. To też jest osobna aplikacja właśnie, także jest taka fragmentaryzacja. Tak, więc zaczyna się taka fragmentaryzacja i myślę, że to jest coś, do czego internauci będą coraz bardziej przyzwyczajeni, to znaczy do korzystania z bardzo wyspecjalizowanych, ale uproszczonych narzędzi. Jeżeli sobie weźmiesz Snapchata i weźmiesz sobie Facebooka, to okazuje się, że Snapchat ma jedną aplikację, na przykład mobilną, bo Snapchat nie ma wersji mobowej, tak, więc trudno porównywać, ale okazuje się, że Snapchat ma 10 funkcji na krzyż, Facebook ma ich, 100 albo 500, także to jest dużo bardziej uproszczone. I stąd u mnie również jakby zwracam się ponownie w kierunku minimalizmu i uproszczenia wielu rzeczy, dlatego że mam wrażenie, że właśnie jest tak, że, yy, że coraz częściej odbiorcy będą odwiedzać strony internetowe w jednym konkretnym celu a i nastąpi odwrót od tej takiej magazynowości, portalizacji blogów, gdzie mieliśmy wejść na blog i znaleźć tam wszystko, co, czego potrzebujemy. Treść Nasze media społecznościowe danego blogera, czyli musimy wejść, musimy zobaczyć zakładkę ze zdjęciami z Instagrama, musimy zobaczyć nasze najnowsze filmy, musimy zobaczyć fida z Facebooka i tysiąc różnych rzeczy. Jeszcze jest tam forum, zakładanie kont i milion różnych rzeczy. Czyli to, to taka szerokie podejście, które przez jakiś czas było promowane, gdzie każdy bloger próbował zebrać swoją społeczność wokół swojego bloga, gdzie, żeby, żeby tam wszystko, co czego oni potrzebują było w tym jednym miejscu. I teraz jest tak, że to, co kiedyś ułatwiało, takie podejście kiedyś ułatwiało życie ludziom, no bo mogli wejść na jedno miejsce i tam mieć wszystko, teraz de facto ich ogranicza, bo nagle okazuje się, że internauci już nie chcą być zmuszeni do odwiedzania konkretnych miejsc w internecie. Chcą, jakby traktują, zaczyna, zaczyna być takie traktowanie internetu jako jednej wielkiej strony internetowej, a nie jakby jak sieci konkretnych stron, które się odwiedza i z których się potem wychodzi i idzie do kolejnych. Więc, więc jakby ja bym rozważał ten kierunek, czyli mocno wyspecjalizowane podejście do bloga, przesunięcie swoich y, części treści do mediów społecznościowych, jeżeli bardziej jestem dopasowana, wybór co konkretnie ma być na blogu, co bardziej pasuje do Snapa, co bardziej pasuje do Instagrama, co bardziej na Face'a, nie staranie się, zebranie wszystkiego w jednym miejscu, tylko taka mocna specjalizacja bloga. U mnie to jest pójście w kierunku minimalizmu podobnie, Hmm. No, ale podejrzewam, że będzie kilka różnych yy, No pomysłów. właśnie, bo kiedyś ja pamiętam, że wchodziłem na twoją stronę internetową z komórki i miałem kiedyś jakiś gorszy zasięg i zmierzyłem kiedyś yy, ile danych zjada załadowanie hmm. strony głównej u ciebie to było 10 giga yy, sorry, Nie, no to było <laughs> 10 mega 10 mega, bo było na nim bardzo dużo zdjęć mhm. właśnie wtedy, kiedy postawiłeś na taki bardziej portalowy wygląd w tym momencie praktycznie co czwarty wpis ma dopiero grafikę, i już dawno wywaliłeś komentarze na Facebooka. Mhm. I oprócz tego. No i uciekło. Dobra, zostańmy przy tych komentarzach z Facebookiem w każdym razie. Spokojnie. Tak, a jakieś pytanie w zasadzie, bo, znaczy co, bo, owszem, masz rację, to tak. znaczy, y, moja y, kwestia optymalizacji strony, ten jakiś czas temu, to przepraszam za zjedzenie twojego transferu w komórce, no to była też kwestia tego, że ja miałem problem z zdjęciami, dlatego, że one były duże, a, i był problem z generowaniem miniatur, i to był, on był przez bardzo długi czas, i teraz w ogóle kwestia jest taka, że nawet jakbym teraz dał dużo zdjęć, to już ta wielkość tego byłaby dużo mniejsza, dlatego, że ten, ale faktycznie jest tak, że poza tym, y, poza tym wszystkim, o czym i to jest w sumie rozsądne do tego, co mówiłem przed chwilą, bo o tym zapomniałem i w zasadzie mi o tym przypomniałeś, że trend komórkowo-tabletowy, serio, jeżeli macie blogi i tu mówię do słuchaczy, odpalcie sobie Analyticsa i sprawdźcie, jak dużo ludzi wchodzi z komórek i pomyślcie, jak ta strona wygląda na komórkach. Pocujesz mi następne pytanie, które brzmi, czy warto posiadać bloga przystosowanego do urządzeń mobilnych? Jakie masz propozycje? Zdecydowanie tak, i to musi być responsywny web design, a nie specjalna wersja. To znaczy, że za jakiś czas była taka moda, czy moda. Najprostszym sposobem posiadania wersji komórkowej było zainstalowanie takiego plugina, który w momencie, jak ktoś wszedł z telefonu, to odpadał taką uboższą, dziwną wersję bloga. To nie powinno tak wyglądać. Były nawet osobne, responsywne designy na telefony jakby instalował się dwa... Tak, tak, dokładnie. Drugi design i, z... i nie, nie powinno tak być. To no nie powinna być uproszczona wersja. To powinna być wersja dostosowana do telefonów, ale mająca te same funkcje, co wersja duża. No i najlepiej, żeby była responsywna, bo ilość urządzeń wielkości i tak dalej i tak jest, dalej jest bardzo duża. Jeżeli ktoś jakby słucha, a nie zna się na tym, no to responsywność polega na tym, że strona internetowa w ramach, w zależności od wielkości okna przeglądarki, zmienia zmienia jakby wygląd pewnych wielkość pewnych elementów i jakby układ. Bardzo łatwo to zauważyć w ten sposób, że jeżeli wejdziecie na mojego bloga, weźmiecie okno przeglądarki i zaczniecie je zwężać po prostu na komputerze, no to ono będzie wyglądać coraz bardziej inaczej, obrazki będą coraz mniejsze, fonty zmienia, będą zmieniać wielkość itd. itd. Jeżeli wejdziecie na stronę, która nie jest responsywna, to po prostu jak będziecie zwężać, to jak się przestanie mieścić to pojawi się pasek przewijania na bok i tyle. Jeżeli jedziesz na rowerze, to ani nawet nie próbuj. Grzebać teraz w telefonie i próbować cokolwiek zmieniać, a jeżeli siedzisz przy kąpie, to wejdź po prostu na zombisamuraj.pl. Tak jest. No, więc zdecydowanie warto, tak jak mówię, wejdźcie sobie na swoje Analytics i jeżeli macie blogi, sprawdźcie jak wiele osób wchodzi z komórek. Podejrzewam, że jak to będzie 20%, to to będzie takie minimum. Znaczy, no nie, podejrzewam, że to będzie już tak i tego jest coraz częściej, coraz częściej tak to wygląda i, i przede wszystkim Zastanówcie, wejdźcie na swojego bloga i zobaczcie, czy wasz potencjalny czytelnik jest w stanie osiągnąć wszystko, co by mógł chcieć na swoim blogu, osiągnąć w wersji mobilnej po prostu. Czy wszystko działa, czy wszystkie funkcje są dostępne, czy w menu są wszystkie opcje, czy, czy jest tak, że to jest mega uproszczone? Dobra, wersja. dobra, dobra, ale wiadomo, jest, że, jeżeli, że na jednej, mnie nie ma. jeżeli na jednej komórce coś działa, to nie znaczy, że na drugiej będzie działało. Bo bardzo dobrze wiem, że na przykład z moim blogiem był wcześniej problem, bo na iPhoneie w pozycji horyzontalnej czcionka się wysypywała i robiła się tak wielka, że nie dało się czytać w poziomie. Natomiast na innych telefonach spoko działało. Więc jaką masz sugestię dla osób, które nie mają ośmiu smartfonów, żeby sobie sprawdzić i dwóch tabletów, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało? Zasadniczo jest o tyle łatwiej, że... Nie, nie jest to łatwiej tak naprawdę. Ten problem, o którym mówisz prawdopodobnie jest również u mnie, dlatego że kwestia jest taka, że jest coś jak viewport, który To jest. Szerokość twojej strony optymalna do oglądania na danym urządzeniu mobilnym. Co polega na tym, że jeżeli włączysz ją na iPhone, to on wie, jak mocno ją zoomować. Czy ją ma wyświetlić? Tak, jeżeli nie masz ustawionego, na przykład ustawisz ten viewport na 1000 pikseli, to będzie, będzie to wyglądało tak, jakbyś otwalił przeglądarkę w szerokości 1000 pikseli, po prostu ją zmniejszył do wielkości ekrany. Jeżeli ustawisz 300 pikseli, no, to jest jakby zmniejszać ten, ten. Ale ogólnie się to robi w CSS-ie, prawda? To się robi. To jest w nagłówku strony internetowej HTML-u akurat ten, ta, Aha, ta informacja. Okay. Tylko, że kwestia jest teraz taka, że ten sam viewport będący w pionie i w poziomie sprawia, że w poziomie nagle ten, ta sama wielkość jest rozciągana w więc wszystko jest większe nagle. No to jest rzecz do obejścia. Faktycznie jest problem, ale. Znaczy, faktycznie są to problemy, ale tutaj kwestia jest taka. Pierwsza rzecz, która jest istotna, to jest. Po prostu dobre napisanie tej strony, bo oczywiście bugi się zdarzają zawsze i to, że coś tam nie działa, oczywiście jakby ciężko jest to sprawdzić, faktycznie... Są do tego narzędzia w internecie Na przykład są serwisy, które pozwalają Ci podejrzeć Jak ta strona wygląda na Androidzie Po prostu wysyłasz adres, wklejasz i po jakimś czasie dostajesz screena Bo jest automat, który wchodzi na tę stronę Na telefonie z Androidem, robi screena i wysyła go komuś Czy możesz mi później podesłać adres z tej strony? Nie pamiętam go, ale jak go znajdę, to Ci podeślę Dobra, na pewno wklejmy jest... go w notatkach Spoko I, I to jest jedna rzecz Druga rzecz jest taka, że zasadniczo responsywny web design ułatwia sprawę, bo właśnie te, te rzeczy, które były kiedyś, czyli jakieś tam specjalne wersje, to w ogóle dopiero utrudniało rzecz, bo, bo ciężko to było w ogóle testować, bo nagle miałeś osobny design, który się nie wiadomo było, czy w ogóle się włączy na danym urządzeniu mobilnym, bo być może to urządzenie nie zostanie rozpoznane jako mobilne i wtedy nie wiesz, co się dzieje. Responsywny jest o tyle, że że, że powinien wyglądać tak samo w twojej przeglądarce w momencie, kiedy zwężysz okno, jak na telefonie. Więc tu jakby jest o tyle łatwiej. Ym, może? Ja, się, ja hmm? się teraz doczepię w takim razie, bo u ciebie nie ma komentarzy, tylko przekierowuję do Facebooka. I teraz, czy takie skakanie między e, przeglądarką a aplikacją Facebooka, bo z reguły każdy ją ma zainstalowaną w telefonie, często jest nawet domyślnie, jest dobrym rozwiązaniem, jak się w ogóle na to zapatrujesz. Znaczy, okej, okay, ty to masz, ale mhm. jak z tego płyną korzyści? Dla ciebie, a jakie dla użytkownika? Wiesz, co? Z moimi komentarzami wygląda to tak, że ja nie czuję do końca wartości komentarzy na blogu. Mam taką historię, która, która z tego wynika. Prawdopodobnie kiedyś wyglądało to tak, że, nie wiem, 20, 30 lat temu, ileś tam, 10 lat temu, to mówię teraz o prawdziwym świecie, a nie o internecie. Prawdopodobnie kiedyś wyglądało to tak, że jak dwóch panów sobie kupiło gazetę pod kioskiem, to dyskutowało, co tam panie w polityce pod tym kioskiem. I, a teraz dyskutują ludzie w internecie. Więc dlaczego ja bym. Znaczy o moim tekście, który ja stworzę na blogu, czy jakimkolwiek materiale, ludzie i tak prawdopodobnie będą rozmawiać w internecie. Więc dlaczego ja mam część tych ludzi jakby zamykać u siebie na blogu? Teraz, że to mi tak czysto funkcjonalnie yy, dodaję roboty, no bo ja muszę mieć te komentarze, one muszą jakoś wyglądać. E, jakby budowa mojego bloga jest taka, że ona nie do końca teraz wzbiera, jakby wspiera komentarze, no bo tak się wyświetla pod tekstem. Jak scrollujesz, to trafiasz na kolejne teksty. E, a dwa, że jakby ludzie i tak będą komentować na Facebooku, więc jak mam wybór, to wolę, żeby wszyscy komentowali na Facebooku, niż żeby te komentarze się dzieliły. większa mi to interakcja na fanpage'u. Każdy ma prawdopodobnie konto na Facebooku. Jak ktoś nie ma to to niech założy. I nie, nie mam problemu większego ze, ze spamem czy z, z banowaniem bo nikt nie zmieni IP ka i nie napisze jeszcze raz komentarza. To ja mam kontrargument dla Ciebie w takim razie dlatego, że yy, nie wiem czy jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich bo jednak część komentarzy ma wartość użytkową. Natomiast na Facebooku one dość łatwo giną. Yy, Poza tym nie są u Ciebie, więc jeżeli coś się nie daj Boże sypnie, ja wiem, że to jest trochę kijowy argument w przypadku Facebooka, ale nigdy nie wiesz, to tracisz te komentarze bezpowrotnie. Tak, ale mm, zgadza się, tylko że też mam wrażenie, że trochę mm, inaczej traktujemy te komentarze u mnie na fejsie. To znaczy te ten przycisk komentarzy u mnie, który prowadzi do linku do, na Facebooku, mogłoby go nie być. To znaczy ja to traktuję tak, że u mnie po prostu nie ma komentarzy. A to, że one są na. że tam jest przekierowanie do fej na fejsa, yy. jakby ich nie było tam na tym fejsie, jakby Facebook, nie wiem, skasował mi fanpage albo usunął archiwum i nie, te komentarze by zniknęły, jakby kompletnie by mnie to nie bolało. Yy. Pod, jasne, prawdopodobnie mógłby się pojawić komentarz tak błyskotliwy, że miałbym ochotę. Yy. Czy znaczy Inaczej, jeżeli pojawiłby się komentarz, tak, tak w ogóle doskonało błyskotliwy zmieniający całe podejście do tekstu, że, że uznałbym wow, to ubogaca ten tekst tak bardzo, to wziąłbym go, zapytałbym autora i bym go zacytował po prostu na końcu tego tekstu w jakimś postskryptum i i wtedy myślę, że byłby jeszcze bardziej widoczny niż w komentarzach, nawet gdyby tam się znalazły, ale zasadniczo chyba mi się tak nie zdarzyło jeszcze. Zdarzyło mi się chyba raz zrobić coś takiego, że Faktycznie wziąłem, ale to dawno, dawno, dawno temu, zrobiłem coś takiego, że faktycznie jakiś komentarz był na tyle dobry, że po prostu wziąłem go i zdecydowałem na końcu tekstu, ale, ale, no ja takie ja mam podejście i jakoś nie wiem, nie, nie brakuje mi tych komentarzy w ogóle, szczerze mówiąc, kompletnie, jakby internet jest tak pełen interakcji yy, społeczności i tak dalej, że nie czuję tego kontekstu, że brakuje mi go na blogu. Na bardzo mi się podoba, jak płynie ta rozmowa, dlatego, że przed chwilą wspomniałeś o funkcji infinite scroll. Mhm. Ja wiem, do czego ona służy, ale dla osób, które niedokładnie wiedzą, o co chodzi, po prostu jeżeli otworzymy jakiś tekst i potem będziemy scrollować dalej, to po przeczytaniu go pojawi się po prostu następny. Powiedz mi, czy warto się w niego wyposażyć? Śledziłem twoje statystyki i zauważyłem znaczący wzrost odsłon tekstów właśnie prawdopodobnie dzięki infinite scroll, mam rację? E, to znaczy to tak, yy, nie wiem, gdzie sprawdzałeś to, czy na jakimś serwisie, który analizuje, taki zewn antykwis zewnętrzny, który ten... I i u Ciebie patrzyłem na statystyki, trochę pogrzebałem i na similarwebie i takie rzeczy. Wiesz co, nie wiem do końca, bo te serwisy działają w różne dziwne sposoby. Ogólnie jest tak, że Analytics pokazuje, rozróżnia ten rodzaj odsłon. To znaczy w momencie, w którym ktoś przeskroluje się przez cztery teksty i to zrobi cztery odsłony, ale jedną unikalną odsłonę. Więc ja dokładnie widzę o jakby ile wzrosła ilość tych odsłon i oczywiście wzrosła. Jakby, gdyby nie wzrosła, nie robiłbym tego. Podejrzewam, że to jest bardziej istotne u, w momencie, w którym się bardzo często publikuje na blogu, bo yy, na przykład jeżeli publikujesz codziennie, ktoś wejdzie po trzech dniach i yy, to, to jakby przeskrolując przez tak strafi na ten, który był wczoraj, więc yy, jakby może, może go gdzieś Czyli tam... Czyli ułatwiasz no. po prostu odbiorcy dotarcie tak, do... Tak. Jednocześnie do... jest tak, że jakby ja widzę dokładnie, jaka to jest część i to nie... Do... I tak, to jest tak. Owszem, wzrost jest ale nie, nie, nie, nie, nie tylko na poziomie tych odsłon nieunikalnych, ale również na poziomie unikalnych odsłon. Wydaje, znaczy Ja bym to interpretował w ten sposób, że dzięki temu, że jest ten scroll, to ludzie trafiają na teksty, których wcześniej nie widzieli i na przykład je lajkują i dzięki temu, że je lajkują, to one się roznoszą. i jakby Poza tym, że jakby jedna osoba robi więcej odsłon, to te odsłony indywidualne, jakby nie liczące tych wielokrotnych odsłon w trakcie skradowania, również rosną, bo wydaje mi się, że po prostu ludzie trafiają na teksty, które wcześniej jako, w jakiś sposób ominęli. Więc zasadniczo jest to spoko, polecam każdemu, zwłaszcza w sytuacji, w której macie faktycznie minimalistyczny blog, gdzie u mnie część tych tekstów to są. To są rzeczy bardzo lekkie, po prostu można skrolować i one, one nie, nie, jakby nie nie obciążają bardzo strony. Nie wiem, wydaje mi się, że to spoko. Yy, A jak to się ma w problem... przypadku długich tekstów? Yy, nijak. Czyli znaczy, w się sensie dalej jest warto pobawić. Wiecie, się czy podejrzewam, tym? że w momencie, w którym tekst jest bardzo długi, no to pewnie mniej osób dociera do końca, ale jakby ten ale jakby to i tak podejrzewam, że robi większe, że, że więcej dociera niż. Yy, znaczy, gdyby tam tego nie było, to i tak by to nie zmieni, nic nie zmieniło, a tak to niech to ileś tam procent ludzi dotrze do końca i przeskroluje dalej. Wydaje mi się, że to jest kwestia, która yy, zwłaszcza u mnie, gdzie nie ma komentarzy, tak? więc jakby nie ma tak, że użytkownik musi przejść, potem jeszcze przeskrolować przez komentarze i dopiero dotrzeć do kolejnego tekstu, tylko jakby no ma tekst po tekście, więc... Yy, więc u mnie w wersji mobilnej jeszcze był pasek boczny, którego się ostatnio pozbyłem. I trzeba było oczywiście, bo ze względu na responsywny design, wyrzucał go na sam dół, więc trzeba by było jeszcze przez to się przeskrolować ale. No jest też taki pomysł, który ma chyba na temat teraz. I w ogóle jest um, też widoczny, że jakby jest taki pasek poziomy na samej górze strony, który Ci pokazuje, że ile, jak się przesuwasz w ramach tego konkretnego tekstu. Jak się kończy? Um, mój znajomy na czy... blogu go ma właśnie tak, też. Tak, ja też myślałem, zastanawiałem się nad wprowadzeniem tego. Nie wiem, czy to jest istotne, bo u mnie te teksty często są krótkie dość, więc to jest tak, że on by strasznie leciał. Ale nie, nie wiem, zastanawiam się, czy to jest w ogóle istotne dla kogokolwiek. Um, słuchaj, znam um, bloga pisanego przez gościa, który jest swego rodzaju specjalistą I... o SEO. O on powiedział, że moje SEO jest bardzo złe prawdopodobnie. Nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie A myślałem, że go zapytałeś. nie, nie ten, o to dobrze, chodzi, nie, nie tego pisze bardzo często i umie się naprawdę dobrze wypozycjonować. Dzięki temu w krótkim czasie zdobył naprawdę sporą ilość czytelników, ale gdy się przyglądniesz jego statystyką, to widać, że statystyką, jeszcze mhm. raz, to widać, że, że ci ludzie... też przyglądniesz, zamiast przyjrzysz. To też jest błąd językowy. No. To chyba, to chyba to będzie ostatni odcinek podcastu. Przynajmniej do czasu, aż się nauczę mówić. I, I sytuacja jest taka, że jeżeli przejrzą jego statystyki, to e, widać bardzo dobrze, że po pierwsze ruch przychodzi głównie z gogla, mhm. po drugie on żyje z afiliacji. Mhm. To znaczy, czy żyje, to nie wiem, ale stawia na afiliację. I ten jego blog też jest, i te wszystkie teksty są pisane bardziej pod reklamy. Nie ma tam jakby emocji, jest to pisane tak bezosobowo, poradnikowo, pusto. Mhm. Powiedz mi, no, nie żeby mnie dupa bolała, że czyta go trzy razy więcej osób niż mnie, czy tam coś w ten klimat, tylko powiedz mi, czy taka treść pisana, że tak powiem, pod reklamę yy, masz szansę przetrwania tak na dłuższą metę? Bo jednak ludzie i, i inni stawiają mocno na emocje i to jest jakby ten motor napędowy blogów i tak dalej. Wiesz co, to wydaje mi się, że to jest kwestia tego też, że yy... Jak, jak, w jaki sposób zdefiniujesz blog tak naprawdę? Czy ktoś, kto ma korzysta z WordPressa zawsze jest blogerem? Bo część ludzi ma, część, w ogóle podobno 15-20% internetu jest opartych w WordPressie, bo to, ten, ten CMS jest tak bardzo, wiesz, uniwersalny. Ktoś uważa się za blogera i od czasu do czasu pojawiają się tam treści bardziej osobiste, ale jest to bardzo sporadyczne, tak? Ogólnie, ogólnie jest tak, że ja uważam, że jakby blog można wykorzystywać do bardzo wielu różnych rzeczy, i to jest troszkę jak z blogami kulinarnymi. Blogi kulinarne mają często tą, ten, tą, tą samą kwestię, tak? Czyli, jakby przepis nie, nie, nie jest bardzo indywidualny, gdzie ktoś. Czasem, oczywiście, jest tak, że ktoś pisze przepis, w którym opowiada swoją historię, jak do tego przepisu doszedł, lub doszła, albo skąd się w ogóle on wziął, i pakuje w to emocje. A czasem jest tak, że to są blogi, gdzie po prostu wchodzisz i masz odkresek wypisany przepis, nie? Ja, jeżeli szukam przepisów Google no to prawdopodobnie nie chcę czytać potem o tym, gdzie tam autor przepisu był u babci i tak bardzo mu zapachniał coś tam, wyjeździł, że mu się przypomniało, jak za dzieciństwa jadł coś tam i teraz on opowie. Bo niekoniecznie, ja chcę się po prostu dowiedzieć, jak to zrobić. Nie znam autora, nie interesuje mnie to. I jakby ja jestem w tym momencie odbiorcą takiego bloga, no i dla mnie to, że tam nie ma tych wszystkich dodatków jest okej. Okay. Tak samo jak szukam porad technologicznych, na przykład jeżeli wpisuję w... Google informacji, jakieś, jak coś tam zrobić, jak włączyć, wyłączyć jakąś tam funkcję, to szukamy jak najbardziej krótkiej, prostej informacji, jak jakąś tam rzecz ogarnąć. Więc podejrzewam, że porady dotyczące SEO też są, bo on ma blog o SEO, mówisz, tak? To jest tematyka jego bloga, czy po prostu on się zajmuje SEO i blog ma on czymś On się zajm innym. zajmuje SEO, blog jest o zupełnie czymś. innym. A, dobra, spoko. Myślę, że blog, którego głównym zadaniem jest... Podawanie ludziom informacji, na które oni trafiają w Google, też jest, znaczy, też jest wartością. Czy to jest blog w takim typowym znaczeniu? Nie wiem. No, przede wszystkim, jeżeli tam jest ruch faktycznie w większości z Google i faktycznie jest takiej, takiej, wartości, na takim poziomie, że on, ci ludzie wchodzą i wychodzą i nie wracają, na przykład, no to prawdopodobnie wokół tego bloga nie ma większej społeczności. I teraz kwestia jest taka, no jeden, jeden chce mieć masowy ruch, który jest masowy, ale niskiej jakości i jest w stanie zarabiać na afiliacjach. Druga osoba ma pięć razy mniejszy blog, ale ma wokół niego społeczność i on jednym wpisem na blogu z, ze sponsorem na przykład jest w stanie zarobić to samo pieniędzy, nie? Jeżeli już sprowadzamy to do takiego bardzo nieromantycznego podejścia związanego z finansami. I myślę, że jakby żadne z tych podejść nie jest gorsze albo lepsze. No jakby jeden pisze, jedna osoba pisze Poezję, a druga, książka pisze, druga osoba pisze poradnik książkowy, no jakby po poezji. Czyli to jest po prostu różna strategia? Róż, różny, się powiedziałbym nawet, że nie strategia, tylko to jest raczej różny gatunek twórczości, nie? No to jest, wiesz, ktoś pisze News'a, ktoś pisze Felieton, czy jedna z tych osób jest gorsza albo lepsza? No, zadaniem News'a jest teoretycznie przedstawienie informacji w optymalny sposób, bez emocji. Zadaniem Felietonu jest przedstawienie właśnie opinii na jakiś temat, uargumentowanej w jakiś sposób czy któryś z tych gatunków jest gorszy albo lepszy. Podejrzewam, że z takiego punktu widzenia powiedzmy na przykład sztuki dziennikarskiej raczej uważa się, że taki, takie coś jak felieton jest bardziej powiedzmy wyższą formą dziennikarstwa powiedzmy niż news napisany. Tak? Newsami zajmują się to felietonami zajmują się dziennikarze. Więc podejrzewam, że myślę, że pisanie z emocji, takie emocjonalne i nacechowane emocjami itd. i jest Troszkę trudniejsze, tamto jest takie bardziej techniczne, ale czy ono jest lepsze albo gorsze, to no myślę, że jest po prostu inne. Nie patrzyłbym też na te statystyki tak do końca. Zauważyłem właśnie taką prawidłowość, że ludzie szukają dwóch rodzajów treści. Albo szczególnie właśnie z Google'a wchodzą na treści, które ich interesują, to takie rzeczy, które są im potrzebne, jakieś poradniki. A druga rzecz to są teksty w stylu 10 rzeczy, które chciałbyś coś tam po prostu dla rozrywki, dla emocji, dla zabicia czasu, bo fajnie jest coś takiego poczytać. Więc dobrze. Casey Neistat jest świetnym narratorem, bardzo dobrze opowiada historię. Paweł Tkaczyk również potwierdza, że właśnie narracja jest bardzo ważna. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co jest według ciebie Najważniejsze w blogowaniu i co się u ciebie sprawdza. Mówisz o takim podejściu do tekstu, do tworzenia treści konkretnej. Tak, tak, tak. Um, o kurde, to, mnie, to mi. To mnie zagiłeś, bo już nigdy głęboko o tym nie myślałem. Znaczy, faktycznie jest taka kwestia jest taka, że. Um, ja bardzo myślę na pewno o konstrukcji tekstu. W sensie tego, co chcę przekazać i jakie, przez jakie kroki przejść. Dla mnie bardzo istotne jest. Prostota narracji powiedzmy, to znaczy ja chciałbym prowadzić bloga tak, żeby każdy kto usiądzie go i zacznie go czytać, żeby mniej więcej wiedział o co mi chodzi, nawet jeżeli nie jest osobą zaznajomioną z tematem. Jeżeli mam o to opisać w formie jakiegoś takiego mądrze brzmiącego hasełka, to chciałbym pisać o ważnych rzeczach w prosty sposób bo za bardzo się jakby wkręcamy jako ludzie w takie co... i to mówię, to jest bardzo moje podejście, to nie, nie jest takie coś, że, że prawdopodobnie to nie jest złota rada, że powinni wszyscy tak robić, ale y, ja uważam, że zasadniczo jest tak, że zbyt często się łączy y, prostotę z niską jakością, a jeżeli coś jest, y, y, y, y, jeżeli coś jest ważne, to, jest, to musi być skomplikowane i niezrozumiałe. Uważam, że można pisać o ważnych rzeczach w prosty sposób, taki, który każdy zrozumie. Y, nie, niekoniecznie oznacza to pisanie dla głupich ludzi i w spójny sposób. I ja chciałbym, żeby moje teksty były w miarę pełne i w miarę jakby prowadziły pewną taką logiczną narrację i tutaj faktycznie jest to opowiadanie historii, które polega na tym, że i ja to na przykład zwłaszcza to promuję w trakcie robienia prezentacji albo jakichś szkoleń, gdzie, gdzie jakby to jest taki etap, na którym największy, narracja jest największym problemem w, na prezentacjach. Jeżeli pójdziesz na dowolną konferencję i posłuchasz sobie prezentacji to bardzo często wygląda to tak, że ktoś po prostu siedzi i pokazuje kolejne slajdy i czyta co na tych slajdach jest napisane i to jest jakaś, yy, jakaś chaotyczna wiedza zrzucona w jakiejś randomowej w zasadzie kolejności. I co do słowa jest wszystko wypisane na tak, slajdzie. często jest wszystko co do słowa wypisane, a prawda jest taka, że prezentacja powinna być opowieścią. Opowieścią, na końcu której yy, jest taki moment takiego balansu, dlatego że ja uważam, że yy, że, prezent że zadaniem prezentacji na przykład na konferencji, w momencie, w którym ja robię prezentację, jest to, żeby na końcu ludzi zostawić z tym, że oni czegoś się dowiedzieli, ale nie jest to zamknięty dla nich temat, więc oni mogą dalej o nim myśleć sami i to, im, to ich pchnęło w kierunku jakichś jakich przemyśleń. Czyli wędka, nie ryba. Tak, znowu wędka, nie ryba i mm, jakby chciałbym, żeby ta, to było coś, jakby każdy kolejny slajd wynikał z poprzedniego, żeby stanowił jakąś opowieść, żeby z, często staram się robić coś takiego, że na przykład zaczynam od jakiejś rzeczy... Mm, i potem przechodzę przez historię i na końcu wracam do tego, od czego zacząłem jakby już ze zmienioną wiedzą i z tym, co mówiłem, jakby opowiadam o tym jeszcze raz, ale jakby staram się tego ułożyć opowieść i często jakby teksty na blogu mają u mnie bardzo podobną konstrukcję w tej kwestii i też staram się na przykład robić takie rzeczy, że powiedzmy, jeżeli im bardziej kontrowersyjny jest temat, na który piszę, tym częściej zdarza mi się tak, że siadam do tekstu i... i Zastanawiam się, co by, gdybym ja nie napisał tego tekstu, tylko go przeczytał i chciał go skontrargumentować, to co bym napisał? Jak sobie wymyślę kontrargumenty, to potem wracam do swojego tekstu i na nie odpowiadam w ramach tekstu, tak żeby ten ktoś nie mógł napisać tego, tej kontry. I często tak robię, że po prostu wymyślam, jakby przed, w, ramach, w ramach tekstu umieszczam odpowiedzi na kontrargumenty, które mi przychodzą do Od razu je kontruję, tak żeby wiesz. Dobry z ciebie cwaniak. Nie dość, że wypieprzyłeś komentarze na Facebooka, to jeszcze wszyscy piszą na samym końcu a co wy o tym sądzicie, a ty zamiast tego ograniczasz to, ludziom. Tak, żeby nie mogli już... Lepsze to niż tłumaczenie się później, bo znaczy naj, naj, naj, naj najbardziej problematyczne są takie, moment, takie miejsca, które ktoś mógłby hmm, źle zinterpretować, albo to jest, znaczy, ja wie, o tym wiem, dlatego, że ja tak robię często, znaczy, jeżeli chodzi o retorykę i, i używanie takich mm, argumentów retorycznych, które są takim, takie poniżej pasa, to jestem mistrzem. Jeżeli chodzi o ekstrapolowanie czegoś zupełnie bez sensu w trakcie dyskusji, to jestem po prostu pierwszy do tego. To jest mój ulubiony sposób mieszania ludzi z błotem, w związku z czym jakby jednocześnie ja zastanawiam się, czy byłbym w stanie ten mój podany przeze mnie przykład przenieść do czegoś innego, tak żeby go sprowadzić do absurdu. Jeżeli tak jest, to staram się albo zmienić przykład, albo od razu odpowiedzieć na to tak, żeby to tak nie działało. I, i no tak jestem, po prostu tak mam. Okej, okay, czyli te hejterskie mechanizmy wykorzystujesz też przeciwko sobie. Tak, dokładnie, po prostu sam, sam sobie, żeby nikt inny tego nie zrobił. To pogadajmy o seksie w takim razie. Strasznie lubimy się porównywać na podstawie cyferek w każdej dziedzinie. Widzę, hmm. że z niepokojem patrzysz na mnie. Nie, nie, bo nie kasy. widzę nic, bo nawet... To wiesz, super. Yy, I na przykład, nie wiem, każdy ci powie, że uprawia seks dłużej niż wskazuje średnia długość stosunku w danym kraju. Yy, czy uważasz, że przejmowanie się ilością użytkowników i innych cyferek ma jakikolwiek sens, nawet jeżeli patrzymy na blogowanie komercyjne? To jest także, powiem ci ciekawostkę pewną. Nie, w ramach moich współprac komercyjnych, komercyjnych, które na blogu istnieją i które jakby pozwalają mi godnie żyć, to jest takie fajne określenie politycy tak mówią, godnie żyć. Jedyną informacją na temat, staty, jedynym pytaniem na temat statystyki, które otrzymuję, jest. Czasem pytanie o to, ile mniej więcej odsłon może mieć ten konkretny tekst w porównaniu na przykład do komercyjnych tekstów o podobnych produktach na przykład, czy gdzie, ile bym tak przewidywał. Nikt mnie nie pytał o ilość użytkowników, ilość odsłon na blogu jako takim. Wydaje mi się, że tutaj rozpoznawalność taka ogólna... Hmm, czyli, czyli ważniejsze jest stawianie na rozpoznawalność własnej marki, tak? Rozpoznawalność charakter danej osoby, yy, to czy ten charakter pasuje do marki, jakich ludzi przyciąga, no bo to z tego, że ktoś przyciąga 300 tysięcy czytelników, jeżeli to są zupełnie jakieś randomowe osoby, których nie da się w żaden sposób określić, a kto inny przyciąga bardzo konkretne grono 50 tysięcy ludzi, którzy jakby dużo bardziej przewidywalny jest i, i, jakby, i, i ich profil psychologiczny jest dużo bardziej przewidywalny. Tomek Sulewski z Orange miał, wydaje mi się, nie wiem czy ona jest publicznie dostępna, ale on jeżeli sobie poszukacie na YouTubie jego prezentacji jakichś na konferencjach branżowych, on bardzo często właśnie to podkreśla, że oni w Orange kompletnie jakby nie idą w kierunku analizowania cyferek, tylko tego z kim pracują konkretnie i jak osobowość tego kogoś i to jakie grono ludzi przyciąga wykorzystać, czy znaczy dopasować się do tego tak naprawdę i, i w jaki sposób to fajnie wykorzystać. Ty mi tu nie orężuj, bo oni są jedyni na świecie i wyjątkowi, a cała reszta pisze o to, ile miałeś użytkowników w zeszłym miesiącu, albo najlepiej rok temu o tej samej porze, gdzie to z reguły w przypadku większości blogów są zupełnie inne cyfry. Wydaje mi się, że to zależy... Hmm że to zależy od wielkości bloga. Na przykład, na przykład u mnie tak nie ma. Nie, znaczy Oczywiście jest tak, że ja publikuję też statystyki i są widoczne na blogu, ale... ale w które nie. nikt nie patrzy poza innymi blogerami, którzy Cię zazdroszczą. Ale wydaje mi się, że tak, że, że jakby nie, nie zauważyłem, żeby ktoś... Że, wydaje mi się, że to nie wynika. Ten brak pytania o statystyki nie wynika z tego, że ktoś już sobie sprawdził, tylko raczej z tego, że że w pewnym momencie jest tak, że zaczynasz sobie wyrabiać jakiś tam prestiż i ludzie po prostu chcą, nawet czasem jest tak, że wiem, że Marka chce konkretnie na przykład ze mną albo z kimś tam chce współpracować konkretnie, tak, czyli to słynne załatwcie mi piecyka do kampanii, tak, I, i w tym momencie jakby to traci na znaczeniu już konkretne cyfergi, bo, bo Marka chce się pokazać u, i, u albo, albo, nie wiem, albo szukają blogerów budujący, budzących konkretne emocje na przykład, Czyli według Ciebie po prostu ważniejsza jest marka osobista i jakby do, do pewnego momentu, dopóki nie masz tej marki osobistej tak mocno wyrobionej, no to faktycznie podejrzewam, że marki y, y, częściej zwracają uwagę na cyfry, no bo nie mają, nie mają tego, tego drugiego aspektu, do którego mogą się przykleić. Ale wydaje mi się, że z czasem to zaczyna mijać i im bardziej jesteś charakterystyczną osobą, i czym bardziej Twój blog jest charakterystyczny, tym częściej te cyfry schodzą na drugi plan. Ale jakby zupełnie inną rzeczą jest to... I to jest bardzo, bardzo istotne, że uważam, że statystyki są szalenie istotne, bo to jest rzecz, o której bardzo często zapominamy. Mówisz często tak, o, ty tylko zwracasz uwagę na to, ile masz lajków, ile masz odsłon i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy pamiętać, że za wszystkimi tymi lajkami i za tymi wszystkimi odsłonami stoją e, prawdziwi ludzie i nasi czytelnicy, którzy, którzy coś robią na tym blogu, mają jakieś potrzeby, które, które my realizujemy albo ich nie realizujemy. I wydaje mi się, że przede wszystkim statystyki są również... Mm, feedbackiem dawanym nam przez naszych użytkowników i musimy, i to już mówiłem o tym wcześniej, ale musimy to traktować w ten sposób, żeby, żeby wiedzieć też, że one są też dla nas. Nie tylko są do tego, żeby je pochwalić się nimi albo żeby je wysłać potencjalnemu reklamodawcy, ale również do tego, żebyśmy my przeanalizowali, w jaki sposób zachowują się nasi czytelnicy i w jaki sposób musimy, możemy naszego bloga robić tak, żeby im było wygodniej i fajniej, bo wszyscy na tym zyskamy. I więc jakby statystyki nawet Ale jeżeli co, to się nikt... co to znaczy hmm. wygodniej i fajniej, mówisz o pisaniu pod ludzi? Bo to jest temat dość ciekawy, jeżeli tak jest. Myślę, że to jest mnie. kwestia. Znaczy nie, tutaj mi raczej chodziło o, o takie podejście bardzo user experience, że wiesz, drobna zmiana na blogu sprawia, że coś tam się dzieje. Ale też takie rzeczy, znaczy oczywiście pisanie pod ludzi. Wydaje mi się, że to jest kwestia kwestia jakiegoś tam balansu. Bo zobacz, jeżeli zadasz mi pytanie. Czy gdybym się bardzo zajawił jakimś tematem i chciał o nim napisać, wiedząc, że moi czytelnicy niekoniecznie będą nim zainteresowani, to czy bym nadal o nim napisał? I ja ci odpowiem tak, bo, bo jakby byłbym zajawiony. No, naprawdę, nie przeszkadza mi to, że, że, że ten tekst będzie nagle dołem. Nie? Z drugiej strony, jeżeli, zadasz, jeżeli mi zadasz pytanie, czy jeżeli moi czytelnicy są bardzo ciekawi jakiegoś tematu i piszą do mnie, żebym się do niego w jakiś sposób odniósł. A ja mam taką sobie ochotę, ale mógłbym to napisać, ale nie nie mam jakiegoś strasznego oparcia, to czybym to napisał? Powiedziałbym, że no dobra, to zależy od tematu, czy ten, ale w wielu aspektach, w wielu przypadkach tak, bo wydaje mi się, że to jest to nie jest tak, że mm, to jest to odwieczne pytanie, czy piszesz bardziej dla siebie, czy dla czytelników. Wydaje mi się, że to jest obie odpowiedzi są prawdziwe, że to tu jest tutaj to że zdrowy łączenie tych rzeczy jest tak. I, I więc nie, nie, nie chcę iść w tym kierunku, że to jest takie coś, że analizuje, co się będzie najbardziej klikać i jakby to jest pozbawione takiego romantycznego aspektu, że pisze coś, na co mam ochotę, więc piszę tylko pod statystyki, ale też statystyki są cennym feedbackiem i to, o tym trzeba pamiętać. Czyli do wszystkich, którzy dalej uważają, że opyto to jest hater, z nim, jednak nie jest wcale tak źle. Powiedz mi, ile pracy wkładasz w przygotowanie treści na swojego bloga? Bo ogólnie... <śmiech> Zombiego prowadziłeś jeszcze pracując mhm. i naprawdę treści pojawiały się tam często. Był cykl do kawy, pomagałeś innym ludziom um, udoskonalić wygląd swojego bloga. Sam na tym kiedyś skorzystałem, bo mi pomogłeś. Mhm. Um, Ile czasu schodziło ci na, na prowadzenie? Miałeś jakiekolwiek życie prywatne wtedy, gdy pracowałeś i jak to wygląda teraz? Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to działało wtedy. To znaczy jak dziś e, staram się umysłem cofnąć do tych czasów, to nie wiem jak to działało, dlatego, że ja pracowałem bardzo daleko, więc e, więc to było tak, że ja wychodząc z pracy wracałem o pół do 19, 19 byłem u siebie, gdzie coś tam ogarniałem, jadłem i zasiadałem do bloga tak naprawdę i nie wiem jak to się działo, że to działało. Nie wiem, bo jakby patrząc na to, ile mam czasu teraz, znaczy jakby blog się rozwinął w jakiś na sposób i moja działalność. Teraz jest tak, że prawdopodobnie piszę na blogu rzadziej niż wtedy. Jakby tak podsumować, to podejrzewam, że wyszłoby mniej treści tak konkretnie. No ale doszedł do tego YouTube, doszedł do tego podcast, więc jakby jest leścia różnych aspektów. Mm. A z podcastem jest dużo roboty, jeżeli ktoś nie wie. Naprawdę jest dużo. Tak, czasem bywa dużo. jak Zwłaszcza jak się psuje mikrofon i trzeba czyścić, to wtedy jest problem. Ale inna historia to jest... I teraz tak, no. Trudno powiedzieć. No czasem jest tak, że siadam po prostu piszę tekst, po prostu, bo mam jakąś wenę i piszę go bardzo w emocjach, potem mówię jeszcze poprawiam i tak dalej. Czasem jest tak, że, na, że chcę, coś, chcę coś napisać, ale jakby długo się męczę z tekstem, bo jest na tyle trudny, że, mm, że jakby doszlifowuję go, bo wiem, mniej, wiem, co chcę powiedzieć, ale wyrażenie tego nie jest takie proste. To zależy od tematu. Dużo czasu czasem zajmuje mi dobór obrazka. Czasem jest tak, że godzinę szukam obrazka, bo czasem bardzo upierdolę. To teraz, jak masz mniej zdjęć, to jest ci chyba łatwiej. Tak, tak. Powiedz mi, trzy razy rzucałeś studia, i pe pewnie to było spowodowane też brakiem czasu. W każdym razie powiedz mi, czy od momentu, bo w październiku 2014 roku rzuciłeś e, pracę dla blogowania, czy uczyłeś się pisać na jakichś kursach albo kupiłeś książki, czy raczej nauczyłeś się pisać sam z siebie, bądź też, nie wiem, jeszcze w, w liceum? Wiesz co, podejrzewam, że... Znaczy to jest tak, do dziś jak sięgam po swoje teksty z tego, bloga, który prowadzę jakby względnie niedawno, względnie od niedawna, to widzę w nich dużo poza do poprawki. Ale nie byłem na żadnych kursach na niczym takim Kwestia była taka, że pracowałem, w Interi pracowałem przez jakiś czas jako copywriter, więc miałem takie, więc jakby tam się nauczyłem takich podstawowych rzeczy kilku, ale to nie było też, to, to były głównie proste teksty, hasła i tak dalej, więc to raczej jest kwestia, która mnie nauczyła pisania tytułów i zgrabnych lidów, a nie, a nie tekstów jako takich, a teksty po prostu pisałem. Pisałem je tak długo, aż były coraz lepsze, czasem wracam do swoich starszych tekstów i też że. No nie wiem, ile to jest miesięcy, ale podejrzewam, że gdybym usiadł gdzieś do tekstu swojego sprzed roku, to już by mi się nie podobał. I czasem jest tak, że wracam do swoich tekstów faktycznie, wtedy je, przepuszczam je przez korektę. Znaczy raz, że je poprawiam, dwa, wysyłam je do korekty, bo tam jeszcze rok temu na blogu nie miałem korekty. i, I... masz profesjonalnego korektora, tak? Tak, korektorkę. Okej. Okay. I... I... I jakby te teksty po prostu poprawiam i aktualizuję, czasem poprawiam zdjęcie, czasem zmieniam tytuł, poprawiam co, pauzy na pół pauzy, żeby były znaczy minusy na pół pauzy poprawiam i gdzieś tam go doszlifowuję i w sumie cieszy mnie to to znaczy sprawie znaczy z jednej strony mnie to irytuje, bo mam się że te stare teksty nie są takie dobre, jak ktoś nie nie trafi to może nawet tego nie zauważyć, ale ja będę wiedział, że on nie jest taki dobry ale z drugiej strony cieszy mnie to, że no jeżeli coś co pisałem rok temu już dziś uważam za niedoskonałe, to znaczy, że się przez ten rok rozwinąłem, więc liczę na to, że tak będzie cały czas, bo chciałbym za rok pisać jeszcze lepiej niż piszę teraz i za dwa lata jeszcze lepiej niż będę pisał za rok, nie, i tak dalej i tak dalej, więc to jest spoko ale nie, jakby nie miałem żadnych konkret, żadnego konkretnego wykształcenia w kierunku pisania, po prostu dużo pisałem. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie tej części podcastu. Przypominam o tym, że pod adresem polcaster.pl możesz się zarejestrować na nadchodzący event, który odbędzie się 21 listopada 2015 roku w Warszawie. Jest to impreza, na której będziesz mógł przybić piątkę wielu podcasterom, których słuchasz. Będzie ekipa z całego kraju, będę ja, będzie Martin Hintz, który wystąpił w 12 odcinku podcastu Koło Roweru. Będzie Michał Szafrański, ekipa z Dekompresora i wiele, wiele, wiele innych osób. Także serdecznie Cię do tego zapraszam. Tak jak mówiłem, kontynuacja tej rozmowy będzie w odcinku 16. Także jeżeli chcesz przesłuchać jej do końca, to serdecznie zapraszam Cię do 16 odcinka. Ja jeszcze raz przypominam, od 9 listopada adres bloga to narower.com. Nie ma tam już żadnych myślników. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już niedługo. Hej!